Witam wszystkich w najprawdopodobniej pierwszym podcaście nagrywanym prostoskina w salikinowej podczas seansu przed Halloweenowego filmu Leniwa śmierć Do którego to nagrania Podpuścił mnie jeden z patronów Audycji skóry Piotr Wyso Następna część podcastu będzie 15 minut z kina, a potem już tak na spokojnie będzie z domu. Zapraszam. Będzie niewyraźnie. Ale to jest podcast nagrywany z kina. tyku polskiego i moim na pewno 23 piątek wieczór i na ekranie przede mną morderczy leniwiec jestem sam w kinie nikt nie przyszedł uratować leniwca czy będzie mnie słychać nie wiem ale przynajmniej taki symboliczny wstęp, bo bawię się świetnie. Jest przed Halloween i czy ktoś jeszcze nagrywał podcast z kina podczas sensu? To może nie mieć sensu, bo dźwięku może nie słychać zupełnie, ale klimat filmu, czyli przedhelloweenowy horror komediowy, idealnie nadawałby się na nagranie komentarza. Sam leniwiec zrobiony jest rewelacyjnie, to jest taka lalka. Lalka, e, którą poruszają jacyś animatorzy. Prolog świetny. E, śmieszny prolog. E, motyw muzyczny leniwca to jest parodia motywu Ennio Morricone z misji, e, bo Leniwiec jest wyrwany z dżungli. Jest to cholernie śmieszne. Nie tylko na filmie, jak ten leniwiec wygląda, ale także to, że ja nagrywam tutaj podcast w Cinema City. Nie ma nikogo, naprawdę tego się nie spodziewałem. A to pewnie dlatego, że obok, w dużej sali Cinema City, jest maraton przed Halloweenowy na którym 98% miejsc zostało zapełnionych. Ja wybrałem najpierw fletnik o 18, a potem o 22.30 plus 25 minut reklam, czyli 23. Slother House. I właśnie morderczy leniwiec przygląda mi się z ekranu. Mam nadzieję, że to nie będzie pracownik kina, który mnie zaraz przepędzi stąd. Leniwiec jest rozkoszny. Słodziak, słodziak. Leniwiec, słodziak. Więc może taki luźny komentarz. Nie no, wynieś leniwca. Jest początek, to dopiero się zaczyna. Jest ekspozycja. Dlaczego ktoś chciałby zostawić leniwca na pastwę losu? Nie dziwię się, że on się zemści. Jest to... Troszkę przypomina slasher, s, y, The House on Sorority Row, gdzie dziewczyny mieszkają w kampusie. Tutaj jest podobnie. Ten leniwiec przypadkiem trafia do tego kampusu i na razie jest niegroźny. Gdzieś tam kogoś draśnie, chociaż zabił krokodyla na początku w prologu. I ten krokodyl był wielki, więc oznacza to, że leniwiec jest bardzo niebezpieczny. Ten osobnik jest bardzo niebezpieczny. Znowu leniwiec. On pewnie wejdzie, zacznie mordować laski, które uprawiają seks. Rewelacyjnie zrobiony ten leniwiec. <słyska> Idzie. Kuźwa, znakomita scena. Powoli pnie się w stronę... ...w stronę domostwa. W ogóle nagrywam to na komórce, bo przecież nie, nie, nie mógłbym zaplanować takiego podcastu. No kto by brał do kina dyktafon? Więc teraz będzie trochę luźno, ale potem wrócę do domu i nagram całość recenzji. <grywanie> Leniwiec wrzuca tabletki usypiające lasce do kawy. ja się napiję właśnie herbatki, łyczek czarnej herbatki. I mam genialne pomysły, w jaki sposób oni wprowadzają tego leniwca do domu w ogóle. No bo leniwiec wchodziłby długo. A tutaj jedna z lasek przynosi tego leniwca do tego domostwa jako maskotkę. Lekkie... Lekkie komediowe Animal Attack. Leniwiec wygląda trochę jak Predator. Zresztą te dźwięki też ma jak Predatora. Mhm, trzy pazury. Powolnie, powolnie będzie teraz wbijał pazury w ciało blondynki. Dlaczego tutaj nikogo nie ma? Na całość narracji nałożona jest krytyka współczesnych mediów społecznościowych. I kolegowania się z ludźmi, które mają dużą ilość subskrypcji albo followersów, czy to na Instagramie. Najbardziej tutaj pożądana jest dziewczyna, która właśnie jest jakąś influencerką i każda z innych lasek chce się z nią spotkać i zakolegować, zrobić sobie selfie. No to jest już taki oklepany motyw. Ale... Może to zagra, może to zagra. Na razie są klimaty burzowe. A, jest jakieś 20 minut filmu, na razie przeszło. Ja pociągnę ten podcast do 15 minut, żeby nikt nigdy nie zarzucił mi, że to jest tylko wstawka nagrywana z kina. No bo w końcu ro robimy tutaj, jesteśmy, jak to napisał jeden z moich patronów Audycji Skóry. Jesteśmy prekursorami. Do? Środek filmu. Atmosfera trochę siada, napięcie, napięcie siada trochę, bo zrobili z tego zwierza taką maskotkę trochę siedzi sobie leniwiec i otwiera piwko w śmiesznym kapeluszu opalając się, więc no to nie jest taki horror do końca e, to nie jest horror w którym oni by walczyli stricte z tym leniwcem, tylko scenarzysta kiedy chce to tego leniwca uruchamia a kiedy nie chce no to wszyscy się razem bawią i nawet on jest sędzią który gwizda w gwizdek podczas meczu piłki. No, więc o, trochę mam mieszane uczucia. Już dochodzi 12. Teraz jest dobry moment na nagrywanie, bo jedna z bohaterek wchodzi pod prysznic i nie ma muzyki, nie ma dialogów, więc mogę się naprodukować, popijając herbatkę, le leniwie gadając do mikrofonu. Ech. Zapewne zaraz wyskoczy leniwiec, ale czy mógłbym powiedzieć, że to będzie jump-scena? To będzie slow-scena. Slow Powolny atak leniwca. Powolne zaskoczenie, powolne spadanie z krzesła. No, babka wchodzi do prysznica, no rzeczywiście już długo, no. Może to ona jest tym leniwcem. Zaraz będzie scena odsłoniania zasłonki. Tak. Tam był leniwiec z gąbką. Ale nie było pokazane jak ją zaatakował. Okej, okay. zaczynają się wybory. Wybory, w którym będą wybierać chyba przewodniczącą tego, tego domu. Głosują kwiatkami. Wiecie, tutaj jest głosowanie na przewodniczącą, głosują dziewczyny, ale myślę, że decydujący głos będzie miał leniwiec, <gry> który wykończy kandydatki, które mu się nie podobają. I <gry> Właśnie, bo to jest film osadzony w tych wszystkich braterstwach. Tutaj dziewczyny nazywają się Sigma, Alfa, Lambda. To jest trochę obce w naszej kulturze. Dobra, muszę się skupić na filmie ile tutaj jest inside joke'ów na temat leniwców to opowiem wam już w domu tak na spokojnie <śmiech> przed chwilą była scena jak leniwiec ukradł samochód i za zapieprzał mocno jakimś Ferrari oczywiście łamiąc prędkość aż go złapała policja <śmiech> teraz mamy scenę morderstwa w szpitalu <śmiech> Nie no, genialna scena, genialna scena. Ja myślałem, że to będzie scena morderstwa. Ale Niviec podchodzi do babki, która leży na łóżku szpitalnym i robi sobie z nią selfie. <śm> jest to nabijanie się oczywiście z selfiaków y, influencerek, które robią sobie selfie z tygrysami i z dzikimi zwierzętami. Bardzo dużo inside joke'ów tutaj jest w tym filmie. Muzycznie dużo tu nawiązań do Bernarda Hermana i Psychozy. I te smyczki. One były tak jakby wyjęte z psychozy i rozwolnione, przedłużone, wydłużone, ale czuć, że to był motyw z psychozy przerobiony. No, już pod koniec filmu chyba, jest po 12, ten leniwiec panoszy się wszędzie i już. No, no Nie można tego filmu traktować poważnie, bo leniwiec tutaj już zaczyna zakładać jakieś pułapki, zaczyna odkręcać wrzącą wodę na dziewczyny. Ten leniwiec jest, powiedziałbym, bardziej takim przekazem niż realnym potworem. Przeka przekazem. No właśnie, i co teraz? I co teraz? Widzimy selfie. Leniwiec, leniwiec mści się, mści się za wszelkie dzikie zwierzęta, które były gnębione do, na potrzeby zrobienia selfie. Końcowa przemowa, gdzie mamy przesłanie, żeby nie żyć dla popularności, tylko dla innych. Myślę, że ja to rozwinę w części już do domowej. Czy w ogóle to ma sens? Czy ten motyw leniwca jakoś łączy się z tymi przesłaniami, które oni tutaj wrzucają? No spokojnie. Jeśli chodzi o przekaz twórców, to wydaje mi się, że chcą określać ten film Animal Attack. Rzeczywiście nie można by tego zakwalifikować do slashera. Tutaj selfiaki, zdjęcia, które publikuje zwierz, są przez niego otagowane Animal Attack. Killer Sloth i Animal Attack. Więc gatunkowo to jest rzeczywiście Animal Attack. To nie jest slasher. nie wiem, czy bardziej jaram się oglądaniem filmu, czy nagrywaniem podcastu. E, ten film troszkę traci napięcie. Troszkę bardziej, no, lepiej bawię się nagrywając podcast w e, Ginie niż oglądając ten film. E, myślę, że to będzie taki 5 na 10 e, film maniacki. Coś jak e, ten film o narciarzach, którzy utknęli na wyciągu. Frozen tak, staram się być cicho, ale, ale chyba nie wiem, czy mogę gadać w kinie, nawet jak jestem sam, bo właśnie aktor mnie uciszył podczas polowania na leniwca. <tryk> To jednak leniwiec poluje na nich. No i mamy problem, bo jest ostatnie polowanie na leniwca. E, to jest ten moment, w którym leniwiec, czy potwór, animal, animal ożywa i wraca jakby z martwych. Jeszcze, jeszcze może być... <grywka> Leniw... <grywka> Dobry tekst. Leniobójstwo. Tak to przetłumaczyli. Leniobójstwo. Slotherhouse. Ale jest problem wracając, bo chce mi się sikać cholera. Nie no, ale zostało jakieś 10 minut do końca filmu. Muszę jeszcze tutaj zostać do końca. Zaraz będzie końcowa walka. Zezłodem. Będę I walczył za swoim pancerzem. I love you. This is the best place for it. It's home to more than half of the world's 10 million species plants, animals, insects. <laughs> There are many dangerous animals that live here. But poachers are taking them. For belts, for trophies, for pets. Es terrible. These animals should be left alone in their home. Here. What, like that? Look, look a three-toed slaughter. Hey little guy! Wanna be my buddy? <laughs> mm. They're so majestic and tranquil. No? Koniec, koniec, podcastu. Z korytarzu w kinie. Lecimy do domu w pół do pierwszej w nocy. Zamykamy bibliotekę Grozy. Dźwięk zamykanych drzwi. Chciałoby się powiedzieć, zamykamy kino Grozy. Nie było tak strasznie. W końcu to galeria handlowa. Strasznie było na jakim to ja filmie byłem samemu, nie pamiętam, cóż to było, ale pewnie ten gość pamięta co mi pisał, był jakiś taki podcast, który nagrywałem właśnie po wizycie w kinie, sam na sam. czy to był Blair Witch Project? I jestem, szanowni państwo, już w domu. Zdaję sobie sprawę, że ten podcast słabo słychać. Wszak nagrywałem go niespodziewanie. Historia jest taka, że w piątek, kiedy 27. kina robiły sobie maratony filmowe, maratony Halloweenowe, w sieci Cinema City od godziny 20. puszczano cztery filmy, wśród których był Fletnik. Od fletnika się zaczynało i potem trzy różne filmy. No więc ja początkowo chciałem pójść na ósmą godzinę na maraton, obejrzeć samego fletnika i wyjść. Dlatego, że w sobotę idę do pracy i po prostu no, nie chciałem też, ale kiedy zobaczyłem 95% zajętych miejsc powiedziałem dziękuję i poszedłem na godzinę 18 na fletnika, robiąc sobie taki swój prywatny maraton, e, lightowy maraton e, na fletnika. Po fletniku poszedłem do domu na dwie godziny, a potem na 22.30 z powrotem wróciłem do kina na Slother House. I w międzyczasie e, wpuściłem dla patronów e, recenzję slashera Happy Birthday to Me w stylu vintageowym, podcast eksperymentalny vintageowy nazwiemy go tak, jest on już dostępny dla was, możecie posłuchać i właściwie okazało się, że na te 22.30 jak dotarłem, to ja wrzuciłem podcast, który obrobiłem pomiędzy tymi dwoma filmami i wrzuciłem go na grupkę dla patronów już z kina. i okazało się, że ja o 22.30 plus 25 minut reklam jestem sam. Nie ma nikogo w kinie. Podejrzewam, że wszyscy są na tym maratonie. A jak nie są na maratonie, to są na horrorze Five Nights at Freddy's, na które ja nie poszedłem, bo tam też było 100% miejsc wykupionych. Dosłownie rozumiecie? 100% miejsc. Więc ja byłem sam w kinie. Zrobiłem sobie selfieka w kinie, zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem chrupki, które jadłem i w domu i które miałem w kinie na grupkę dla patronów informując, że na Patronite Audio jest już slasher e, omówiony happy birthday to me oraz kilka słów o fletniku. Nie spodziewałem się, że wtedy właśnie w kinie wpadnie mi pomysł na nagranie podcastu w kinie. Do czego patron Piotrek podpuścił mnie jeszcze bardziej, bo czekając na film, sobie rozmawialiśmy na grupce. Tak, przecież mam telefon, jest tutaj aplikacja Dyktafon, więc postanowiłem nagrać na bieżąco swoje wrażenia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to źle słyszalne, ale taki urok, taki urok tego podcastu i prekursorstwa. Bo ja coś mówię, mam jakąś myśl, muszę się skupić jednocześnie na oglądaniu, na recenzowaniu. Nagle wchodzi jakiś dźwięk, nie da się tego ogarnąć. Liczy się jakby achievement. Więc teraz już tak na spokojnie, wiecie, tak leniwie, choć jest już godzina pierwsza 18. Jeszcze sobie to nagram, i w sobotę wrzucimy na grupkę to jako taki event przed Halloweenowy. Na samo Halloween planuje Algernona Blackwooda, czyli Ciemne Strony. Ale wracając do filmu, wyreżyserowanego przez: tutaj się wspomogę, IMDb, Matthew Goodhue. Film Leniwa Śmierć, Slaughterhouse House, komedia, horror, thriller. Obecna ocena to jest 4,8 na 10 przy prawie 2000 głosów. Kto by się spodziewał, że film o morderczym leniwcu będzie nie do końca poważny, aczkolwiek trochę już wiecie, jakie były moje wrażenia na bieżąco. Wracając... Chciałem wystawić ocenę 5 na 10, ale z racji okoliczności i tego wszystkiego nagrywania podcastu, kontaktu z ludźmi, pomimo że byłem sam w kinie, na przykład Piotrek pisał, żebym, że mogę sobie teraz jeść, chrupać, prawda? No tak, piłem sobie herpatkę, nagrywałem sobie podcast, chociaż też wolałem być cicho, żeby, bo mimo wszystko bałem się, że nagle przyjdzie kierownik i mnie wyrzuci. Ale sam film jest pomysłowy jednakże wydaje mi się, że troszkę no 20 minut za długi, 70 minut to by było dobre i tak zastanawiałem się wracając, jeszcze tak jest mokro po deszczu, typowy taki przed Halloweenowy fajny wieczór mi się piątkowy zrobił chociaż z tymi wszystkimi schudyczami dzisiaj to się zamuliłem, bo jeszcze kupiłem drożdżówki po promocji no dramat ogólnie mm. powiem wam, że ten film cierpi trochę na tym, że Pomysł na Animal Attack o niebezpiecznym zwierzaku leniwcu wdrożono w ramy gatunkowe tego m, takiego m, horroru w koledżu. Taki amerykańskie, na przykład The House on Sorority Row, gdzie mamy w tym przypadku dziewczyny, które przygotowują się do wyborów prezeski tego kampusu, tego domu, w którym one tam mieszkają i oczywiście najbardziej popularna, ta, która ma najwięcej followersów na Instagramie, jest najbardziej oblegana i wszyscy na nią obstawiają. Trwa wewnętrzna walka i ta główna bohaterka, która przypadkiem trafia na biednego leniwca, będzie chciała konkurować Chwaląc się swoją maskotką i próbując zjednać sobie wszystkie koleżanki właśnie tym przemiłym, sympatycznym stworkiem które oczywiście głosują za tym, aby zatrzymać go w domu, pomimo iż przepisy zabraniają. Jednak narasta wewnętrzny spór wśród dziewczyn, niektóre są za tym, żeby jednak dzika przyroda powinna być tam, gdzie jej miejsce należy, czyli w Panamie. Bo w świetnym prologu to widzimy właśnie, że z Panamy ten slot zostaje ukradziony. Zabija potem swojego oprawcę i właśnie zostaje przejęty i ucieka. No stop, stop, stop. On nie ucieka. On jest przenoszony. I właśnie tutaj jest widać, że w wielu miejscach koncepcja przemyślana, bo... Tak powolny zwierz, jak dostanie się do domu. No, ktoś go przeniesie, prawda? No, tak jak wirus trochę. <śmiech> I a swoją drogą wiecie, że y, przeziębienie jest wywo wywoływane przez wirusa. Więc no, nie bójcie się przeciągów. Chociaż zimno sprzyja rozwojowi tego wirusa, który powoduje przeziębienie, aczkolwiek tych wirusów jest mnóstwo i cały czas się mnożą i nie ma szczepionki na wirusa, na przeziębienie. Kurczę, skąd, skąd, skąd mi przyszedł ten, ta dygresja? Nie wiem. Ale w tym filmie pod koniec próbują włożyć trochę takiego przesłania. Jedno już wam przytoczyłem, żeby nie dbać o popularność i przesłanie, które chce nam przekazać zwierz, robiąc sobie selfiki, takie edgy selfiki, na przykład wchodząc do szpitala i z ofiarą robi sobie selfika, tak narzuca się właśnie, na, narzucają się te afery wszystkie z, zróbmy sobie selfie z tygrysem gdzieś tam, prawda, już nawet nie pamiętam, który, który to instagramer, czy, czy co to była za afera, ale tak dzikie zwierzęta, prawda, tak kochamy Tutaj troszkę oni na tym grają i to jest w sumie takie animal attack połączone z takim y, horrorem w koledżu, gdzie grasuje jakiś potwór, czy to morderca, czy to właśnie dzika bestia i zabija panienki, natomiast czy ten leniwiec w jakiś sposób łączy się z tego typu przesłaniem, y, czyli walka o popularność? Wydaje mi się, że jakby bardziej mogliby to podkręcić, połączyć, bo leniwiec to takie zwierzę, co do którego wydaje się, że ma na wszystko wywalone. Podobnie może tak jak, nie miś panda, koala. To są zwierzaki, które są powolne, zajmują się swoimi sprawami i mają wszystko w nosie. Natomiast nasz leniwiec, no w pewnym momencie atakuje dziewczyny, a pod koniec filmu już wręcz zaczyna walczyć prawie, że na miecze samurajskie, choć on zamiast mieczy używa swoich trzech pazurów. I no, widać, że ten film idzie w stronę komedii. Nie Boże, co ja mówię? No widać, że film o zabójczym leniwcu idzie w stronę komedii. No kto by się spodziewał? <laughs> kto by się spodziewał? Ale widać, że pod koniec oni już twórcy sami się obawiali, że to może nie wystarczać i potrzeba jakiegoś przewrotu właśnie. Więc leniwiec przestaje być leniwy, zaczyna skakać niczym ninja, atakować, rozszarpywać dziewczyny. Ciekawe jest to, że ta lalka podobnie jak Baby Yoda, mm, kochamy Baby Yoda. Tak, wszyscy, którzy hejtują baby jodę, to niech, niech yy, zawalczą z leniwcem, bo leniwiec yy, mści wszystkich uciśnionych, leniwiec mści wszystkie zwierzęta wykorzystywane i wszystkie dzieci jody. E, no, no, dobrze, yy, więc yy, zaraz, do czego to ja, do czego to ja zmierzałem? Tak, leniwiec wzbudza współczucie i strach, zarazem obrzydzenie. To jest tak, jak Werner Herzog wypowiadał się o tej lalce Baby Jody, że to niesamowite prawda, odczucia w nim wzbudza, takie opiekuńcze chyba. Nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale na YouTubie jest. Wpiszę sobie Werner Herzog on Baby Yoda. <laughs> Kurczę, to jest w ogóle hit. Ehm, Werner Herzog. I Teraz y, slot to jest właśnie też taka lalka, która jest poruszana i ona jest tak zrobiona, że jednocześnie właśnie we mnie wzbudza współczucie takie o jaki, jaki cudny, jaki śliczniot, jaki słodki, słodziak. I tak dziewczyny też do niego się zwracają, aż w pewnym momencie to, co on robi, to no, nie można nazywać go słodziakiem i oni go e, potem chcą wytępić jak jakieś mrówki e, czy po prostu niebezpiecznego gościa. Ale nawet w scenie śmierci, w, tak jakby w ostatecznej scenie śmierci e, tego zwierza, to grają twórcy na granicy takiego pomieszania współczucia z zemstą, tak? Z wydaniem wyroku na tym zwierzaku. Bo w ostatniej scenie on patrzy, znaczy nie w ostatniej w swojej ostatniej scenie on patrzy na ścianę i tam jest jakiś plakat zdjęcie lasu, z którego on się wywodzi z podpisem właśnie Panama. On tęskno, patrzy na. Ten, na tę zieleń, chcąc wrócić na matczynę łono przyrody yy, i, i jednocześnie umiera. No chciałoby się powiedzieć, prawda, dualizm, ach, szkodnik, trzeba go zabić, ale z drugiej strony on należy do innego świata. Te, ach, te współczesne, te współczesne problemy. Czy możemy wychowywać zwierzęta z innego świata, czy możemy pet, tak w angielskim języku pet, can I pet your animal, to jest pet, to jest takie zwierzę domowe. W polskim języku bezpośrednio nie ma chyba takiego odniesienia, ale czy możemy właśnie udomowić leniwca, czy to jest etyczne, czy leniwiec powi powinien być tam w tych lasach. I, i tak, no chciałbym wypowiedzieć to z pełną powagi twarzą, że tak ten film zadaje tego typu pytania ale nie jestem w stanie gdyż ten film jest po prostu y, pocieszny y, i głupkowaty chociaż y, najbardziej poważna z tego filmu jest muzyka y, muzyka instrumentalna, oczywiście pojawiają się piosenki, ale na początku, kiedy slot pojawia się w dżungli, słyszymy kpinę z muzyki Enio Morricone The Mission. To jest ten taki rzewny, smutno, nostalgiczny flecik z misji, prawda? I <śmiech> kto tu kogo będzie nawracał? Czy ludzie, leniwca, czy leniwiec ludzi? Chciałoby się zapytać w kontekście filmu Misja. Nie, nie Martina Scorsese, tylko tego. Roland Joffe chyba to zrobił. <laughs> muzyka znowu potem nawiązuje do Hitchcocka, do Bernarda Hermana właśnie i do, też do Ennio Morricone. Dużo tutaj elementów rytmicznych, rodem jak z filmu Sergio Leone. Zresztą mamy też taką scenę pojedynku z leniwcem, która gra na przeciw ujęciach oczu, z dużych zbliżeniach na twarze, tak jak właśnie na kowbojów, jak u Sergio Leone. E, mamy pojedynek z mieczem samurajskim oraz motyw leniwca grany, taki rozciągnięty motyw leniwca, e, grany na jakiejś wiolonczeli, e, na jakiejś takiej Takim smyczkiem grany, takim smyczkiem powoli, wiecie, tak jak leniwiec idzie ulicą. Więc jest to przemyślane, jest to rzeczywiście taki inside joke, inside joke'ów powiedziałbym dla miłośników tego typu zwierzaków. Jedyne co mogłoby być bardziej uniwersalne to właśnie włożenie tego leniwca może w jakiś inny subgatunek horroru bo to się łączy z tym domem dziewczyn, tym, tym kampusem, całą tą subkulturą amerykańską. Być może druga część dobrze by zagrała jako na przykład, nie wiem, Leniwiec w kosmosie. No otwierają się nam możliwości na mordercze leniwce, tak. Ja wciąż czekam na mordercze alpaki, były chyba alpaki, w ostatniej ekranizacji Lovecrafta kolor w przestworzy, ale to były alpaki, które były bardziej zbrukane krwią niż same one atakowały. To był tylko epizod te alpaki tam. No podsumowując ten powolny podcast i rozrastający się chciałbym, żeby chociaż ten podcast był szybki to... Seans i, i cała otoczka dzisiejszego dnia i tego okresu przed Halloween, yy, myślę, że bardziej mi się podobała yy, nagrywanie tego i, i, i koncepcja. Dyktafon w kinie yy, troszkę podkręcił mi zaangażowanie w ten seans, ale jeśli miałbym być szczery, to nie dałbym więcej temu filmowi niż 5 na 10% więc ym, myślę, że tyle ode mnie tyle ode mnie na dzisiaj to był czas stracony w 20 minutach powiedziałbym, bo tego typu film to 70 minut dla mnie by wystarczyło i gdzie jest drugi leniwiec rzeczywiście w tym filmie występuje tylko jeden prawdziwy, przepraszam chciałem powiedzieć sztuczny leniwiec yy, który najprawdopodobniej nie ucierpiał, chociaż ta sztuczna lalka mogła ucierpieć, bo ta sztuczna lalka jest wyrzucana przez y, okno, y, potem ożywa nawiązanie do y, Halloween, y, nawiązanie do, do, do filmu Halloween, y, czy do piątku 13. Nie pamiętam dokładnie, w którym y, slasherze jest ta scena, że właśnie albo Jason, albo y, Michael y, wypadają przez okno, i potem y, nie ma dokładnie to samo ujęcie było zacytowane tak więc zrobił to miłośnik horroru i zapewne miłośnik zwierząt futerkowych na koniec nagrałem wam jeszcze jak wychodzę z kina zdjęcia są udokumentowane że w sumie byłem sam w tym kinie i, i to nie jest żaden prank brakowało mi jakiegoś takiego stada leniwców atakującego rozjuszonego grona leniwców ale może to w następnym odcinku chociaż widząc jak mała popularność tego filmu w Polsce jest to wątpię czy nakręcą kolejne części ale może też dobrze żeby ich nie kręcili tak więc ja powoli będę kończył i nie aż tak powoli jak nasz tytułowy Alfa, bo tak go nazwali, Alfa, od tej y, litery alfabetu, który jeździł szybko furą, tak że policja go y, próbowała złapać. No jest, to jest taki typowy film do oglądania w gronie, na imprezie jakiejś studenckiej Plusem też jest tego filmu to, że on nie jest żenujący, że nie ma żadnych takich żartów powiedziałbym wulgarnych dla samej wulgarności. Ten film z jednej strony próbuje być słodki, kolorowy, cieplusi, milusi, jak nasz tytułowy słodziak, a z drugiej strony trochę chce pokazać flaków, choć nie jest to żadne mocne gore. Jeszcze ostatnia część, żarty językowe. No, tytułowe Slaughterhouse jest tutaj trzykrotnie użyte w scenie e, szukania leniwca w domu, już e, podczas tej ostatniej batalii. E, no jest to suchar, który na polski nie jest przetłumaczalny, choć jak słyszeliście, już przetłumaczyli go leniobójstwo. Czyli jeżeli na przykład koń był, to koniobójstwo, czy koniobijstwo, to tutaj mamy leniobójstwo, czyli slaughterhouse, a w kontekście pada to takim, że jeżeli oni go zabiją, to będzie slaughterhouse, czyli to, to będzie rzeźnia, tak? czyli ten suchar właśnie i rzeźnia, jednocześnie i ym, zabójstwo leniwca. Oj, ludzie kochani. No to może na koniec, aby podnieść trochę poziom tego dnia, powiem Wam jeszcze i zapowiem, że dzi również dzisiaj odebrałem z księgarni paczkę z książką z wydawnictwa Grozy CIT e, Horla. E, ale to będzie w przyszłości i to będzie zdecydowanie po Halloween, e, kiedy tego typu bardziej kiczowate produkcje zdążą wybrzmieć. Tymczasem do usłyszenia w odcinku o Blackwoodzie. Ci, którzy tutaj trafili jakby od środka, to zapraszam do poprzedniego odcinka z tego cyklu dzisiejszej wizyty podwójnej w kinie. Takie double feature sobie zrobiłem z dwugodzinną przerwą. To zapraszam do omówienia slashera pod tytułem Happy Birthday to Miss z 81 roku, który wrzuciłem właśnie pomiędzy tymi filmami i z kina. No właściwie Ciekawe czasy, że ja wrzucam odcinek yy, siedząc w kinie yy, i nagrywam podcast w kinie, chociaż no to już jest lekkie przegięcie i to jest podcast podejrzewam yy, słabosłuchalny. Ale. Jeżeli słyszeliście, że właśnie ktoś w Ameryce, podejrzewam, w kinie już ktoś musiał nagrać tego typu podcast, to dajcie mi znać, bo sam jestem ciekawy w jakiej formie tam to było zrobione. No podejrzewam, że w porozumieniu z kinem, że jako taki komentarz, coś ala Mystery Science Theater, podejrzewam, że Amerykanie już to dawno nagrali, choć oczywiście tutaj to było na dziko, spontanicznie i również... Dziko i powoli Was pozdrawiam niczym nasz Alfa. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości.